Zorro, bo ja bym tak chciał przemielić taki jeden temat ale wie Pan, tak konkretnie na bogato jedziemy z tym koksem niewiele jest w świecie cywilizacji, które posiadają historię trwającą tysiące lat zanim powstały tak naprawdę państwa europejskie, zanim narodziła się nasza religia i które dodatkowo posiadają w pewien sposób mniej lub bardziej zarysowaną ciągłość historyczną tego swojego jestfe, jestestwa. Ciągłość historyczna, no tutaj kwestia sporna, ponieważ, yy, ponieważ jak wiadomo, poprzez, yy, etap, poprzez lata i czy dekady, czy wieki wręcz kolonizacji, no to mogło to zostać zaburzone, ale na pewno w dużym Stopniu y, niezmienna czy bardzo silna jest tożsamość y, kulturowa, ku, tożsamość i odmienność kulturowa wobec sąsiadów. No tutaj. Mm, Przykładami, o których, które tak naprawdę jako, jako pierwsze chyba do, przychodzą do głowy, no to jest wielka cywilizacja chińska i niewiele mniejsza pod względem, pod względem, pod względem tak naprawdę dorobku kulturowo-historycznego, raczej powiedziałbym nawet większa, e, cywilizacja e, hinduska, żyjąca nad Indusem i Gangesem. E, no, logiczne jest, że jeżeli takie, dwie, takie dwa kraje, jeżeli takie, dwa kraje y, takie dwie cywilizacje potężne sąsiadują ze sobą, no to prędzej czy później y, musi dochodzić do jakiegoś rodzaju y, kontaktów. Mowa tutaj o kontaktach handlowych, wymianie kulturowej, wymianie religijnej, buddyz, buddyzm chociażby, y, ale również o jakichś konfliktach lokalnych. Y, typowych wojnach, tak? No tutaj pewnym, pewnym utrudnieniem jest wielki masyw himalajski, który oddziela subkontynent od kraju smoka, który w pewien sposób utrudnia tutaj też bezpośrednie kontakty w historii historycznej, m.in. utrudniał bezpośrednie kontakty historyczne i kulturowe, ale... To nie jest tak, że te dwie cywilizacje były od siebie całkowicie oddzielone, w ogóle nie wiedziały o swoim istnieniu, koniec, kropka, nie, nie, nie, absolutnie nie. W dzisiejszym, w dzisiejszym świecie no mamy, powiedzmy tak, obydwie cywilizacje, zarówno chińska i hinduska, są, można powiedzieć, spadkobiercami, jakby to powiedzieć, zaszłości historycznych, kolonialnych zaszłości historycznych, które wciąż są żywe i wciąż są rozpamiętywane w, w obydwu tych krajach. No, Indie, Indie dla przykładu. Indie uz, uz, były przez bardzo wiele wieków kolonią brytyjską z kilkoma koloniami portugalskimi na wybrzeżach. Uzyskały niepodległość tak naprawdę w roku 1847 roku, Wielka tutaj jest zasługa aktów nieposłuszeństwa obywatelskiego czy chociażby, czy chociażby biernego oporu organizowanych przez Mahatma Gandhi'ego i Indyjski Kongres Narodowy. No, tutaj dochodzi jeszcze całość, całość tutaj sytuacji geopolitycznej po II wojnie światowej, które tak naprawdę zmusiły Wielką Brytanię do nadania przyznania Indiom i w konsekwencji również Pakistanowi. Niepodległości. W wypadku Chin wygląda to trochę inaczej, ponieważ no Chiny mieliśmy tutaj do czynienia z bardzo długą wojną domową pomiędzy Kuomintangiem, czyli nacjonalistami, a komunistami Mao Zedonga. Oczywiście to było, w, to było pod koniec, to się zaczynało już w ramach rozliczania się z epoką kolonializmu europejskiego w momencie kiedy te, te, ta epoka kolonializmu się kończyła, yy, czy powiedzmy jej zaszłości i tak, naprawdę, i tak naprawdę spowodowało wytworzenie jednego partycypującego, potencjalnego hegemona, czyli Chińskiej Republiki Ludowej. No, Chiny tutaj no, kilku, kilka tysięcy lat tradycji, natomiast, yy, natomiast historycznie... Yy, Republika, Republika Ludowa została proklamowana w 1949 roku, tak, więc też niedaleko, też niedaleko tego momentu, tak. No tutaj, oczywiście, jeszcze w okolicy jest Pakistan, o którym wspomnimy w kontekście dzisiejszego podcastu. Rok 1947 odłączył się od Indii brytyjskich, ale ja w tej sytuacji chciałbym. Wspomnieć jeszcze o jednym kraju, który w pewien sposób zostanie u nas tutaj, który zostanie wspomniany też w dzisiejszym kontekście, chociażby ze względu na to położenie geograficzne, tak? mianowicie o Bangladeszu. Bangladesz jest takim, można powiedzieć, porównując do sąsiadów, małym, ale bardzo licznym, chociaż biednym krajem który tak naprawdę graniczy tylko i wyłącznie, no, znaczy głównie przede wszystkim z Birmą i Indiami. Był, część, był częścią Pakistanu do 1971 roku. Od 1971 jest krajem niepodległym. No, jego położenie w stosunku do Indii jest można powiedzieć kolokwialnie i bardzo brzydko. Jest po prostu Cierniem w delikatnym miejscu, ponieważ po to jest tutaj no, bardzo, bardzo ogranicza pewne szlaki komunikacyjne. Ale do rzeczy. Kończę ten mój przedługi wstęp, wstęp historyczno-kulturalno-geopolityczny. Takie zarysowanie leciutkie. Yy, nasi słuchacze zapewne już się domyślili, o czym będziemy rozmawiać. No, będziemy, dzisiejszym tematem naszych rozważań będą. E, ostatnie spory graniczne Chin i Indii e, w dwóch regionach, w dwóch regionach, e, to górskich, e, czyli e, które, ostatnio, które ostatnio miały miejsce. Czyli region Ladakh, Taulat, e, kilka innych, które zaznaczymy za chwilę na mapie. No, oddaję na chwilę głos Zorny. No najbardziej chyba medialne to takie, ta kłótnia, czy bójka, czy nocna napaść. Nie wiadomo jak to ująć. W Dolinie Galwan, to taka to, rzeka, która tam bardzo wysoko zaczyna płynąć w Himalajach. No, oczywiście graniczna, którą ostatnio, jak pokazują zdjęcia satelitarne Chińczycy, troszeczkę chcą prze, przebudować. Hydrotechnicznie, po to, żeby zdobyć tam, czy zbudować drogi dojazdowe, dostępowe, żeby mieć, tak powiem, miejsce wypadowe i obserwacyjne na drugą stronę granicy. Czyli w wysokiej partii Himalajów, między Chińską Republiką Ludową a Indiami, która ta partia została ileś tam lat temu, bezprawnie zawłaszczona przez Chińczyków w jakiejś tam jednostronnej akcji, bo oni tam po prostu obsadzili swoimi żołnierzami tę te, te przełęcz, tę te dolinę jako ważny punkt strategiczny. Ją okupują. No to na mapach nie zostało jeszcze uwzględnione i tak dalej, ale nie mówią, że to zawsze do nich należało. A Indusi spokojnie, to cierpliwie to znoszą. Aż tu Nagle w środku czerwca wybuchła nad ranem bójka oddziału chińskiego, który napotkał nas na tej ścieżce, na tej drodze granicznej oddział indyjski patrolowy, który tam przebywał z misją rozpoznawczą prawdopodobnie. No i w wyniku tej bójki odbywającej się. Bez użycia broni palnej, bo obydwie strony były nieuzbrojone w broń palną, miały zakaz jej używania, nieprzypadkowo, bo była to, to jest strefa zdemilitaryzowana specjalnie, więc oni tam schodzą bez broni, ale mają broń białą. Okazuje się, że chyba nieprzypadkowo Chińczycy zaatakowali swoich konkurentów, wrogów, czy jakich tam nazwać kijami opancerzonymi czy nabitymi drutem kolczastym i gwoździami, czyli maczugami takimi maczetami domowej roboty, a Indusie okazali się bardzo sprytni i gotowi, chyba przewidywali coś takiego i z użyciem pałek i kijów, które mieli w ręku na podorędziu się, dokonała się krwawa walka na szczytach himalajskich w efekcie, jak te dane dzisiaj w oficjalnych źródeł w źródłach chińskich się to pokazało i indyjskich, ale ja te informacje miałem co najmniej od tygodnia. One teraz zostały potwierdzone. W wyniku tej bójki wręcz e, głównie z wyniku upadku z kilkuset metrów w przepaść zginęło co najmniej 21, to chyba jest wiarygodna liczba Indusów, i 43 Chińczyków, czyli dwa razy tyle. Z tego wynika, z tego podsumowania z, tych, z tej walki wręcz, że chyba Indusi są lepiej przygotowani do tego typu spotkań, a Chińczycy mimo tego, że mieli te pałki najeżone drutem kolczastym, chyba nie byli w pełni gotowi na natychmiastową, zdecydowaną no i bestialską ripostę, bo ci goście po drugiej stronie chyba byli mentalnie przygotowani na podobny akt agresji. Znienack atak znienacka na grani górskiej, która w porównaniu z morskim okiem i rysami to wygląda jak Mariot w zestawieniu dajmy na to z, z domem chłopa w Warszawie. Takie proporcje tutaj obowiązują w tych górach, czyli na wysokości 7000 metrów. Jak się spada w przepaść, no to, to, to dramatyczne wrażenia można przeżyć. Yy, Indusi mają tę przewagę w tym regionie, że są bo są werbowani z plemion czy z tych regionów okolicznych. Oni bronią, swoje, bronią swojego terytorium, stamtąd się wywodzą, tam mieszkają i po drugie są żołnierzami kontraktowymi, zawodowymi. To jest ich ścieżka kariery. To są żołnierze zawodowi, którzy służą w armii narodowej i są z tego dumni, bronią z granic zewnętrznych wielkiego państwa, jakim są Indie. Armia natomiast chińska, jak wiadomo, jest w przeważającej mierze pochodząca z poboru długoletniego, armia komunistyczna, czyli ma wszystkie wady i zalety takiej formacji, bo owszem, działają tam bardzo szybko i zdecydowane łańcuchy dowodzenia z różnymi tam agentami i dowódcami politycznymi, czyli polu, politrukami, jak to było zawsze w armii Sowietów. I Chińczycy to nadal u siebie prowadzą. I tam wiadomo, jaka jest linia partii, i oni wedle linii partii wszystkie te rozkazy realizują i wiedzą, że to jest słuszne, skuteczne i jedynie zbawienne, co tam władza w Pekinie nakazuje. Ta, ta, ta akcja, ta, ten atak agresywny, do którego w końcu Chińczycy się przyznali, no bo trudno zaprzeczyć faktom, że to oni napadli na Indusów, a nie odwrotnie mimo tego, że no, nie było broni palnej, no ale jednak to, to jest kluczowa sprawa, kto kogo zaatakował. No i, i musieli przyznać, że to oni byli tymi sprawcami, mimo tego, że mieli przewagę zaskoczenia, no to dwa razy więcej mieli ofiar, co w końcu też po kilku dniach musieli przyznać se, pewną dozą, że tak powiem, nieśmiałości i wstydu, że się w końcu ta akcja nie do końca powiodła. Po co to było wykonane? Jak i dlaczego rozkaz tego typu padł? Oczywiście nie odgadniemy, no bo tutaj dowódca tego konkretnego regimentu, który tam rządzi, no to, to jest to, wiadomo, on jest winny, bo wydał rozkazy, tak? No ale... Chyba prowoderów właściwych należy szukać w Pekinie, bo ta akcja asertywności chińskiej armii na wszystkich granicach Imperium Chińskiego w ostatnich tygodniach jest aż nadto widoczna i oczywista. I chyba na to zwarcie na chińskiej granicy z Indiami. W tej perspektywie należy patrzeć, bo Chińczycy w ostatnich tygodniach dokonali wielu akcji prowokacyjnych, demonstracyjnych. Na przykład na Morzu Południowochińskim, u wybrzeży Tajwanu. Oczywiście sprowokowani przez Amerykanów, którzy tam defilowali ze swoimi bombowcami i tak dalej. To, to, to jest wiadomo gra, co najmniej ma dwóch zawodników tutaj. Ale to, jeżeli chodzi o te wyspy na Morzu Południowochińskim, gdzie dochodzi do licznych nieprzyjemnych starć z chińską ochroną wojsk, wojskami ochrony wybrzeża, no to, to już chyba jest na rozkaz Pekinu. I również na rozkaz Pekinu są nasilające się w ostatnich tygodniach bardzo poważne incydenty na Morzu Japońskim, gdzie chińska straż przybrzeżna atakuje. No, to się nazywa harassment w języku morskim, ale oni podpływają w, w, w większych formacjach kilku okrętów i po prostu zmuszają kutry japońskie łowiące na swoich wodach do umykania z sieciami. No bo grozi im kolizja i staranowanie ze strony tych kutrów ochrony wybrzeża chińskich. No i to jest ewidentnie jakiś akt wojny, jeżeli nie militarnej, to gospodarczej. No bo te noty dyplomatyczne Japończyków, którzy piszą Śląte do protesty do Pekinu, że Ameryka... chińska flota przeszkadza im w połowach na własnych wodach terytorialnych. No to jest, to, to jest jakiś akt wojenny, a przynajmniej na to wygląda, więc prosimy ukrócić te działania, bo to grozi wybuchem wojny gorącej. No do tej wojny oczywiście jest daleko, bo z powodu jakiegoś jednego, dwóch czy nawet kilkudziesięciu kutrów takiej wojny nie będzie. Ale te akty nieprzyjazne i takiego, takiej przepychanki w okolicach granic chińskich jest coraz więcej. Wygląda jednym słowem na to, że Chińczycy, armia i marynarka chińska dostała rozkaz, posłuchała wytycznych przewodniczącego prezydenta Xi, który im powiedział, przygotowujcie się do konfrontacji wojennej z wrogami wielkiego państwa chińskiego, bo Chiny są już na tyle potężne, poważne, że powinny realizować konsekwentnie swoje interesy we wszystkich wymiarach, zarówno wewnątrz kraju, jak i za jego granicami, a w szczególności na tych granicach należy bronić naszej suwerenności, naszych interesów. No i w ramach tych przepychanek i obrony tych interesów chińska flota i e, marynarka e, i ich na przykład kutry rybackie umawiają się na takie akcje, wypychania łodzi rybackich konkurencyjnych, na przykład japońskich ze, ze, z akwenów przylegających i przeważającej sile e, zmuszają do, do Japończyków do ucieczki. No bo jak się pojawia dwa razy albo trzy razy tyle Chińczy, Chińczyków i w dodatku jeszcze tam gdzieś kutry patrolowe wojenne, no to kutry japońskie reiterują e, i, i niechają swoich działań połowu, po prostu. To nie wiadomo, czy to jest wojna gospodarcza, czy już prawdziwa wojna na morzu. No coś takiego na razie pośredniego. I myślę, że na tej zachodniej granicy w, w wysokich Himalajach te, te akcje prowokacyjne to właśnie jest coś takiego, takie wypychanie, popychanie, szturchanie, pokazywanie, okazywanie swojej siły i zdecydowania. I taki jest ich cel tych um, akcji prowokacyjnych, aby pokazać muskuły. Chiny bardzo skutecznie i wyraziście, i przekonująco pokazują, że są brutalnym, umieśnionym gorylem, którego nie wolno straszyć i, broń Boże, go atakować, bo może przywoł, przywalić. Temu chyba to służy. Do tej pory, dlaczego to jest ważne? Bo następuje poważna zmiana w zewnętrznej polityce chińskiej, postanowiona na niedawnym podwójnym zjeździe, delegatów ludowych i później w efekcie po kilku dniach, dwóch chyba w parlamencie chińskim w Pekinie uchwalono nową ustawę o bezpieczeństwie narodowym, która dotyczy głównie e, Hongkongu i dzisiaj, dosłownie dziś, te, te szczegóły zostały ujawnione projektu tej nowej ustawy i w Hongkongu ogłoszone, jak ta e, nowa ustawa o bezpieczeństwie narodowym ma w szczegółach w Hongkongu działać, wywołała oczywiście kolejną lawinę protestów ale to jest od, jakby odrębny temat. W szerszym zakresie ten podwójny zjazd delegatów ludowych uchwalił asertywność Chin na arenie międzynarodowej, w szczególności w wymiarze militarnym. I to oczywiście dowództwo armii i marynarki natychmiast zrozumiało i zaczęło wprowadzać w życie. No jak? No właśnie w taki sposób. No, pokażemy, że na naszych granicach to my rządzimy, a nie żadne tam inne narody. Równo na granicy morskiej, jak i na granicach lądowych, w szczególności z Indiami, które to królestwo, jak to jest z punktu widzenia historycznego postrzegane w Pekinie, to królestwo Indii zawsze było nieposłuszne, niepokorne, niezależne i rywalizowało z potęgą Chin. No i należy tej, te, temu niezależnemu ośrodkowi polityki wojskowej i gospodarczej się przeciwstawić, bo my chcemy być hegemonem na całym, całej wielkiej przestrzeni Azji. Ten rozdział Chiny właśnie otwarły dążenia do hegemonii na wielkiej przestrzeni azjatyckiej, a właściwie na przestrzeni całej Eurazji, czego oni jeszcze nie, przez grzeczność nie dopowiadają, ale taki mają jednoznaczny zamiar i to wynika z ich dokumentów strategicznych. Do tej pory były one tylko projekcją ambicji i zamierzeń, made in China 2025, stanowi tego element, a obecnie z różnych powodów, między m.in. konfrontacji ze strony Ameryki, gdzie Donald Trump te jednoznacznie wskazał Chiny jako głównego rywala i wręcz wroga na arenie światowej. No, Chiny nie miały innego wyboru, jak objawić ten swój właściwy plan, no, że my nie jesteśmy chłopcem do bicia, mamy własne plany, będziemy je realizować, niezależnie od tego, jaki Donald Trump będzie w Waszyngtonie rządził. I w ogóle co będzie świat na ten temat myślał, bo my jesteśmy ambitni, konsekwentni, pracowici i wykonaliśmy swoją robotę i będziemy dalej kroczyć pokojową drogą ku wspaniałej przyszłości, no a jeżeli nie będzie innego wyjścia, to ta droga nie musi być wcale pokojowa. I to nam towarzysze z Pekinu właśnie powiedzieli, bo do tej pory byli zawsze gołąbkiem pokoju, że multilateralizm, wszystko tak, to musimy się umówić, rządy prawa ustalimy w formacie międzynarodowym, prawo międzynarodowe to zwycięży, będziemy mediować. A teraz prezydent się mówi, no ale no jak mediacji nie działają, to użyjemy siły po prostu, gołej, nagiej siły militarnej. No i to jest chyba zmiana dekoracji i zmiana, jak to mówią Rosjanie, abstanowki tego całego przedstawienia. Bo to jest już inny odcinek. Zmieniły się dekoracje i weszliśmy w nowy akt dramatu. Ja nie mówię od razu, że to skończy się tragedią, tylko mówię, że po prostu zmieniły się dekoracje i należy przyjąć to do wiadomości. Jak to się odbywa na scenie światowej właśnie tak? Przez serię różnych, mniej lub bardziej teatralnych, krwawych prowokacji. No ta na granicy, na najwyższych, że tak powiem, szczeblach, na najwyższych geograficznych szczytach świata no była dosyć medialna, żeby o niej trochę porozmawiać. No tak, o Chinach coś już w takim razie wiemy. No, troszeczkę mnie dziwi, że tutaj bardzo wielu geopolityków i właściwie nurta pierwszej klasy światowej dopiero teraz, dopiero jakoś ostatnimi tygodniami tak naprawdę odkrywają, że ojej, kuchiny to jednak nie są taki pokojowy kraj. To nie jest gołąbek pokoju, liść laurowy, te sprawy. Nie, to jest demon żądny krwi. Nagle zaczyna pojawiać się w końcu w mediach tego typu narracja. Nareszcie najwyższa pora. Natomiast ja chciałbym odnieść się tutaj jeszcze do, zanim, zanim zacznę ten swój wątek, troszeczkę o Indiach powiem, chciałbym odnieść się jeszcze do tych problemów z łodziami pomiędzy obydwoma państwami, pomiędzy Japonią a Chinami. To nie jest, proszę Państwa, nowa rzecz. Tego typu spory, pchnięcia, przesunięcia, wzajemne prowokacje miały miejsce od wielu, wielu lat pomiędzy Chinami, a ich morskimi sąsiadami. No, między innymi, znaczy tutaj taki najbardziej, najbardziej znany kasus, no to był kasus z Japonią z roku, jeśli dobrze pamiętam, 2010. Tak, 2010. To Chiński kuter rybacki wpłynął na sporne wody. Na, no, na sporne wody. Zderzył się z dwoma japońskimi kutrami Straży Przybrzeżnej. No, przyznam szczerze, widząc, yy, widząc w jaki sposób te, te kutry Straży Przybrzeżnej wyglądały, to ja podejrzewam, że oni chcieli go zatrzymać. Przybliżyli się dziobami, przy, a on po prostu najbezczelniej w sieci próbował ich staranować i uciec. No, skoro, to nie był pierwszy raz, no, ale na taką zaczepkę tutaj Tokio już stwierdziło, nie puści tego płazem. Kapitan Kutra został zatrzymany. Miał być postawiony przed sądem. Pekin zaczął domagać się natychmiastowego, natychmiastowego uwolnienia. A gdy to... Nie doszło do skutku, zerwał jednostronnie stosunki gospodarcze i lada moment, lada chwila po tym odmówił realizacji zamówień na metale ziem rzadkich. Metale ziem rzadkich, podstawowy komponent do produkcji zaawansowanej technologii. Wszyscy wiemy dobrze, że Japonia żyje z technologii, tak, zapasów jakichś swoich tak naprawdę zakupionych wcześniej nie miało, a Chiny były potencjał, a Chiny są po prostu hegemonem światowym, jeśli chodzi o metale ziem rzadkich, czy się to komuś podoba, czy nie. I pomimo yy, środków zapobiegawczych, które próbują teraz wstawiać w tempie natychmiastowym od paru lat Stany Zjednoczone i Australia. Nieważne. Skończyło się to tak, że kilka dni później rząd w Tokio uwolnił. Marynarza, no i w ten sposób zaczęła się, zaczęła się zaczę... metale ziem rzadkich weszły tak naprawdę na, na, gaz... na pierwsze strony gazet. Tak naprawdę zostały odkryte dla większej, szerszej publiki. To taki troszeczkę przydługi off top. Natomiast ja chciałbym tutaj odnieść się, tak już zapowiedziałem, do Indii, ponieważ. Indie też nie są tutaj gołąbkiem pokoju wbrew temu co by się, co by się wydawało, tak? Po 1947 roku no to mamy do czynienia cały czas z serią konfliktów bardziej no, zimnowojennych czasem zamieniających się w gorącowojennych, lokalnych na szczęście w Kaszmirze. Z Pakistanem. No, Kaszmir to już jest tak naprawdę legenda, tak. To jest o tym tak naprawdę wie każdy, kto chociaż troszeczkę interesuje się wiadomościami, geopolityką i tym podobne. Ale hmm, chociażby w 1954 roku, a później w 1961 roku, Indie zdecydowały się w pewien, w pewien sposób. Yy, prowadząc nacjonalistyczną politykę, ale zrewidować swoje własne lokalne zaszło zaszłości kolonialne. Czyli w tej sytuacji doszło do manifestacji w Goa, tak? Manifestacji zwolenników Zjednoczenia z Indiami. Ta została gwałtownie stumiona przez władze kolonialne. Tu się zaczęły blokady lądowe. No i tutaj, no i w pewnym momencie y, obszar Goa stał się de facto samorządom, enklawą na terytorium Indii. Z kolei w 1961 roku y, na resztę tak zwanych Indii portugalskich. Y, Indie przypuściły tak naprawdę inwazję, no, inwazję. Inwazje. No w obliczu przeważających sił wroga, dziesięciokrotnie mniej, mniej, mniej liczne siły portugalskie zostały pokonane w ciągu kilku godzin, ogłosiły kapitulację, nastąpiło przyłączenie, zjednoczenie, no i w ten sposób właśnie Goa, Damian, Diu oraz kilka innych jeszcze tutaj miejsc podłączy, zostały przyłączone do Indii. No, spowodowało to, że yy, tak naprawdę aż do, aż do rewolucji goździków Portugalia i yy, yy, y Indie nie posiadały, nie miały ze sobą stosunków międzynarodowych, nawiązały, to dopiero w 1974 roku, z powrotem w ramach powiedzmy tutaj detente i zmiany kursu politycznego, jak i Jaki, jaki pojawił się w Lizbonie. Natomiast zupełnie innym tematem jest jeszcze konflikt chińsko-indyjski. Miał on miejsce w 1962 roku. To, co widzimy, jest tak naprawdę no, znowuż raz na jakiś czas wybuchającą i zanikającą jego kontynuacją. No tutaj z jednej strony mamy do czynienia z zaszłościami kolonialnymi przede wszystkim, tak ponieważ. Ponieważ często granice były rysowane, no, może nie na podstawie równoleżników czy południków, co widzimy jak na Bliskim Wschodzie, ale poprzez różnego rodzaju linie wyznaczane przez autorytety brytyjskie. Linie, które tak naprawdę oddzielały jedną powiedzmy jedną narodowość od drugiej narodowości. No, w wypadku Indii była to linia MacMahona w wypadku Indii i, i Chin, na przykład. W wypadku Polski możemy znaleźć podobną analogię, operując terminem linia kurzona. No, w każdym razie tak. Jeśli wracając do konfliktu chińsko-indyjskiego, wojna zakończyła się po miesiącu zwycięstwem rewolucyjnej Czerwonej Armii Chińskiej, przyłączeniem Aksai Chin do Chińskiej Republiki Ludowej. No to czy, czy Indie uznają ten status? No tak nie za bardzo. Od tego momentu wyznaczone, były, wyznaczone zostały linie to demarkacyjne i obszary zdemilitaryzowane pomiędzy obydwoma, pomiędzy obydwoma krajami w tych regionach spornych. Raz na jakiś czas te konflikty odżywały, ale nie zmieniało się to na szczęście w wojnę gorącą Mówię na szczęście, ponieważ w tym momencie mówimy już o dwóch krajach, mocarstwach atomowych, tak? Czyli to jest ten czarny sen, który często jest przytaczany w obliczu konfliktu indyjsko-pakistańskiego, tak? Tam też mowa o dwóch krajach, o konflikcie dwóch kraj posiadających broń atomową. W każdym razie, w każdym razie, jeżeli chodzi o te dwa miejsca na mapie, tak? No, są to w Himalajach, w Himalajach. są to tak naprawdę dwa skrajne miejsca. Aksai Chin, Aksai China yy, graniczy z Jammu i Kaszmirem. Z kolei Arunhai Pradesh to jest region graniczący graniczący z tą, częścią, z tą częścią Indii, która z jednej strony jest oddzielona jest, z jednej strony ma Nepal i Bhutan, a z drugiej strony ma właśnie ten nieszczęśnie zlokalizowany Bangladesz. Dlaczego nieszczęśliwie? Ponieważ jeżeli popatrzeć na mapę, to mamy do czynienia z takim przesmykiem indyjskim gdzie prowadzi tak naprawdę jedna droga to jest wąskie gardło po prostu logistyczne, które w w czego mogłoby zostać bardzo szybko zatkane na nieszczęście dla, dla Indii, prawda? Z drugiej strony, natomiast Chińczycy, no to mają tak naprawdę. No, jakby to przyrównać, jak, do czego można by przyrównać Tybet? No, proszę sobie wyobrazić, powiedzmy, płaską przestrzeń, tak? Stosunkowo płaską, tylko położoną parę tysięcy metrów nad poziom morza, to jest circa 5-6 tysięcy. Mówię to z głowy w tym momencie, tak? Y Tybet, no, w zależności od punktu widzenia, tak? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. No, jeżeli jesteśmy zwolennikami Chińskiej Republiki Ludowo -ludo Ludowo-Demokratycznej, no to będziemy stali na punkcie widzenia, że Tybet jest że zajęcie Tybetu było koniecznością historyczną, ponieważ Tybet zawsze do Chin należał. Tak? Jeżeli stoimy po tej drugiej stronie, no to jest to aneksja Tybetu, y, państwa, obszaru niepodległego, który w pewien sposób, no niepodległego, który w pewien sposób był regionem autonomicznym też. Y, aneksja bezprawna, przeprowadzona siłowo i tak dalej. Natomiast do całego konfliktu tutaj dodam mały smaczek. Jeżeli chodzi o Tybet, to powiedzmy jedno z tych państw, nazwijmy to, nieuznawanych światowo, no to w regionie Arunchai znajduje się taki obszar. On się nazywa Tawang. To jest taki mały obszar właśnie zlokalizowany pomiędzy tym obszarem a Bhutanem. Teoretycznie można by powiedzieć bez znaczenia. Praktycznie jest to miejsce urodzenia Tenzina Giako. Jeżeli źle, to wymawiam, przepraszam przepraszam, przepraszam najmocniej. Czyli imię i nazwisko Lhamo Tondup, a tytuł, religii, tytuł, tytuł przywódcy religijnego Dalai Lama. Czyli w tym momencie no Chiny tak naprawdę muszą ten obszar przynajmniej częściowo okupywać, ponieważ nadaje im to, nadaje im to, poprawia to, poprawia to ich prawa w stosunku do tybetańskiego regionu autonomicznego. Tak? Ta karta ostatnio o dziwo nie jest aż tak bardzo rozgrywana, No, ale pamiętamy chociażby yy, te igrzyska olimpijskie, które miały miejsce w Pekinie, tam Obraz był opóźniony o kilka sekund w stosunku do obrazu oryginalnego, po to, że jeżeli kamerzysta najedzie, no czystym przypadkiem ktoś rozwinie flagę Wolnego Tybetu, to żeby jak najszybciej to wyciąć albo zastopować tą kamerę. Eee... Co można jeszcze powiedzieć o tej całej sytuacji? No ta ostatnia eskalacja właśnie czystym przypadkiem zaczyna ma mieć miejsce, ja sobie ironizuję rzeczy z tym przypadkiem, ponieważ zaczyna mieć miejsce właśnie na początku maja. To co widzimy teraz, tak, 15 czerwca, no to, to już była, to już przeszło na eskalację gorącą. Natomiast od początku maja, czyli już, Ptaszki w Chinach świerkały na temat, na temat zmiany kursu ideologicznego. Trwały przygotowania do kongresu. Kongres, ten, ten podwójny kongres, o którym Zoro wspomniał, miał, miał miejsce. Natomiast już tutaj w Chinach, tych, tych, tych przygranicznych z Indiami, coś zaczynało być na rzeczy. No i rzeczywiście, no, Chiny w ramach, w ramach ideologii teraz jednego państwa, jednego kraju, Będą dążyć do zjednoczenia swoich terytoriów. No, to co się dzieje z Hongkongiem, widzimy, tak. Zagrożenia płynące w stosunku do Tajwanu, no to są tak naprawdę wszystkim znane o tym nawet, o tym nawet nie trzeba strzępić języka. Natomiast, no, natomiast może troszeczkę dziwić, że Chiny decydują się na eskalację właśnie w takim górskim regionie. Z jednej strony mowa właśnie o różnego rodzaju, o różnego rodzaju kwestiach ideologicznych. Z drugiej strony mowa również o szlakach ważnych komunikacyjnych, ponieważ jest to teren bardzo trudny tak naprawdę do wybudowania czegokolwiek. Więc tutaj te obszary, powiedzmy właśnie Aksai Chin i Arunhai i Pradesh, no, umożliwiają przeprowadzenie czy wykorzystanie już dotychczas istniejącej infrastruktury, żeby dla przykładu móc przejechać z jednego krańca, z jednego powiedzmy fragmentu na drugi, z wykorzystaniem po prostu innej infrastruktury, tak? Chiny, jak dobrze wiemy, no to im bliżej, im bliżej tego wybrzeża pacyficznego, no to ta infrastruktura jest, jest, jest gęstsza, tak? W momencie, jeżeli nad Chinami przykładowo przelecimy samolotem, i będzie, i im dalej po prostu od Pacyfiku, tym w stronę Azji, to zobaczymy coraz więcej po prostu gór. Najpierw, najpierw wzgórz, tak? A potem już po prostu gór, gór i jeszcze raz gór. Większych, mniejszych, masywów. Więc to wszystko, te całe, całe zachodnie Chiny, to jest teren po prostu trudny. Te dwa fragmenty, o których wspominamy, są ważne strategicznie. Aksai Chin w szczególności jest bliski też Chinom, ponieważ no tu powiedzmy, że powiększa ekspozycję na Pakistan, tak, a z Pakistanem Chiny tutaj mają sp zbieżne, spójne interesy gospodarcze. No i chyba Pakistan jest właściwym adresatem tego, tej całej eskalacji, zarówno w Kaszmirze, jak i bezpośrednio, bo tu chodzi o sprawy etniczne i religijne, jak i w Dolinie Galwanu, bo eskalacja z Indiami i te akcje nieprzyjaźni wzmacniają pośrednio pozycję przetargową i utwardzają stanowisko Pakistanu, który zbliża się z Chinami w różnych kosztownych projektach zagrożonych ostatnio w realizacji dużych projektach inwestycyjnych których realizacja jest zagrożona z powodu spowolnienia światowego i światowej recesji. Indie są z powodów geograficznych byłyby naturalnym korytarzem alternatywnym, transportowym dla światowego programu nowych szlaków jedwabnych chińskich. Ale zdecydowały się mimo udziału w tym projekcie, generalnie przecież Indie popierają te, ten świat wielomultipolarny i różnych inwestycji infrastrukturalnych, bo to leży w ich interesie i leży w ich też światopoglądzie, Indie bardzo popierają te inicjatywy jako gwarancję pokoju na świecie, ale nie udało się jakby pozyskać Indii na tym szerokim forum do chińskiego programu jedwabnego szlaku, do tej wersji pekinocentrycznej. Indie bardzo ostrożnie do tego podchodzą i nie chcą być podłączone na zasadzie klienckiej. No, wobec tego nastąpiło zbliżenie gospodarcze i no, w różnych wymiarach, także tym transportowym z Pakistanem, gdzie duże miliardy ostatnio zostały zagwarantowane przez banki chińskie w tych kulejących projektach inwestycyjnych, infrastrukturalnych. W Pakistanie między innymi chodzi o ten port pakistański poprzez szlak transportowy kolejowo-autostradowy z masywem centralnym chińskim łączący Ocean Indyjski z Chinami. I tu Pakistan jako taki pomost niezależny od Indii na Ocean Indyjski to jest bardzo cenny atut. No i w wielu wymiarach bardzo atrakcyjny dla Pakistanu. Trzeba też wspomnieć od wielu dziesięcioleci tajną współpracę właśnie idącą wedle tych tradycyjnych linii podziału Pakistanu w dziedzinie broni jądrowej, bo nie jest tajemnicą, że Imran Khan, czy jak to się tam nazywa, ten główny projektant broni nuklearnej, ojciec pakistańskiej bomby atomowej, korzystał z poważnego wsparcia techniki chińskiej. I nadal ta współpraca ma miejsce w różnych projektach, powiedzmy sobie takich pseudoterrorystycznych, między nimi w Iranie. I to zwłaszcza wywiad amerykański no to zwraca uwagę, że cały czas działa ścisła współpraca nuklearna między Iranem, Koreą Północną i Pakistanem. I to stanowi bardzo duże zagrożenie dla bezpieczeństwa na świecie, bo to jest no taki newralgiczny styk, no tutaj na tej osi muzułmańskiej kontra reszta świata może dojść do rzeczy nieprzewidywalnych. Nie do końca się zgadzam z opinią Boltona, który wydał ostatnio książkę na ten temat, z różnymi tam rewelacjami przeciwko swojemu byłemu szefowi Donaldowi Trumpowi, ale jest niestety faktem, że ta, ta, ta, to widać po różnych tam osobach występujących w tle polityki amerykańskiej, że infiltracja i współpraca wywiadowcza Pakistanu z Amerykanami, z deep state amerykańskim jest bardzo głęboka. No i tajemnicza. Tutaj, ci, ci Pakistan ma no poważne kontakty w establishmentie amerykańskim no i też zapewne vice versa. Amerykanie obserwują Pakistan z bardzo bliska, a Pakistan prowadzi swoją własną politykę światową obok większego państwa o innej kulturze, innej cywilizacji, innej religii Indii, obok Indii, które są jakby głównym, jednym z głównych amerykańskich sojuszników w regionie szerokiej Eurazji, co ostatnio było podkreślone na, na wysokim szczeblu spotkaniach dyplomatycznych z obu stron. I ta linia zostanie zachowana. Największa demokracja w Eurazji, czyli Indie, nadal będą blisko współpracowały w wielu wymiarach ze Stanami Zjednoczonymi i będą oparciem także militarnym jako dobry sojusznik i przyjaciel. No ale Pakistan, jego granic, no to jest taki, taki joker, taka karta wildcard, Nie wiadomo, co oni naprawdę zrobią, a blisko ostatnio się zakulowali z Chińczykami i ta współpraca jest coraz bardziej gorąca w wielu wymiarach, także gospodarczym i finansowym. Więc no to trzeba na tę grę patrzeć właśnie z tej perspektywy, że tu jest wielu często dosyć kontrowersyjnych i niesmacznych zawodników, biorących udział w tej układance i grze, którzy każdy z nich chce się ułożyć na własnych warunkach. Pakistan ma duże problemy ostatnio finansowe. Ledwie dopina swój budżet. Próbuje jakoś się w tej matni gospodarczej spadającego rozwoju światowego i recesji znaleźć. No, a... Ogólna sytuacja w regionie nie, nie sprzyja temu. Chińczycy owszem chętnie pomogą i dadzą gwarancje kredytowe i coś tam sfinansują, tak, ale, no, ale przyspieszają tempo na arenie politycznej i zmuszają Pakistan do opowiedzenia się po swojej stronie i w, w, na przykład na forum ONZ wspierania różnych no, kontrowersyjnych projektów w Azji y, przygotowywanych przez Chiny. To właśnie o to chodzi. Coś za coś, jak zwykle. Czyli Chiny bardzo blisko działają z Pakistanem, mają wspólne interesy, bo ich dużym wrogiem, konkurentem jest, są Indie, y, które działają po swojemu i nie będą słuchały y, żadnych tam doradców zewnętrznych, jak im tam się wydaje. Będą robiły swoją politykę długofalową, co jest bardzo dobrym i stabilnym przejawem, ale ma swoje niebezpieczne objawy przy, tej, przy przyspieszającej konfrontacji. Bo Chińczycy ewidentnie chcą doprowadzić do zmiany konsensusu w Azji na swoją korzyść. Coraz bardziej wykorzystują swoją przewagę gospodarczą, chcą ją przekuć na przewagę strategiczną, czyli chcą stać się takim mini hegemonem azjatyckim. Otwarcie no, do tego dążą. No, Staną Zjednoczonym oczywiście to nie bardzo pasuje i no, przy pomocy swoich licznych sojuszników te działania torpedują na wszelkie możliwe sposoby. Ta ostatnia antagonizacja, czyli te pokazy siły, demonstracje różnych tam z, z walk na granicach, Posłużyły między innymi do tego, że rząd Indii wprowadził w tym tygodniu, przyspieszył czy sfinalizował kilka, kilka już będących w przygotowaniu działań. Dwa bardzo istotne te działania to jest wprowadzenie kolejnego etapu wojen handlowych. Do tej pory w Azji no, takich nieśmiałych, obecnie Indie mówią wprost, że niebawem wprowadzą cła ochronne, na istotne listy produkcji chińskiej, czyli wojna handlowa w szerokiej Azji doznała przyspieszenia. Drugi aspekt to jest zamówienie 33, ono, ono jest już na ostatnim etapie, że tak powiem finalizacji w Delhi 33 nowoczesnych samolotów myśliwskich wielozadaniowych Iu oraz Suchoj z Moskwy. Dlaczego? To Indie kupowały broń nowoczesną, tańszą od Chin w ostatnich latach, ale skoro Chińczycy są tacy niegrzeczni i konfrontacyjni, to chyba te zakupy należy teraz przerwać. No i zwrócić się do innego kooperanta w regionie Eurazji, do Rosji, która ma korzystną, nowoczesną ofertę, konkurencyjną zarówno wobec Stanów Zjednoczonych, jak i wobec Chin, jak i wobec innych dostawców światowych. Jest to sprzęt najwyższej klasy, sprawny, niedrogi. Jest dobry serwis, mamy też dobre kontakty historyczne z Moskwą, prawda? Czyli prowadzimy w Indiach politykę multilateralną w pełnym tego słowa znaczeniu. Ma to swoje jak zwykle dobre i złe strony w konfrontacji azjatyckiej między Indiami i Chinami zarysywującej się wojny gospodarczej, która chyba jest nieunikniona, bo dotychczas to obserwowaliśmy na linii pacyficznej między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, te różne cła, tak, porozumienie pierwszego etapu, które tak naprawdę to już jest w zamrażalce obecnie i będzie nieunikniona dalsza eskalacja wojny handlowej. No to dochodzą nowe aspekty i wektory, czyli wojna handlowa szeroko pojęta na świecie tak jakby zaczyna się zaostrzać w samym środku są Chiny jako fabryka świata. Główny eksporter na różnych kierunkach powoli, ale systematycznie obudowywany różnymi cłami ochronnymi, zaporowymi i tak dalej. Więc no, jak zwykle każde działanie rodzi przeciwdziałanie i efekt. Więc można z tego wysnuć wniosek, że Indie próbują się w tej nowej sytuacji znaleźć w ten sposób, że będą budowały swoje atuty jako konkurencyjna fabryka świata, gdzie jest trochę taniej. Może ta technologia indyjska jest trochę bardziej siermiężna, taka niezbyt nowoczesna, ale przecież w Dolinie Krzemowej Połowa tych fachowców to są Indusi, często pracujący zdalnie przez internet. Więc oni się nie mają czego wstydzić i są w stanie dogonić te Chiny, a nawet przegonić. No i tak jakby obserwujemy początkowe etapy. Produkcja relokowana z Chin, z tych fabryk koncernów amerykańskich i zarodowych, która ta relokacja trwa od kilku lat już. No ostatnio przyspieszyła. Nowe fabryki są budowane na przykład w Malezji, w Wietnamie, no ale to są państwa małe i ten Bangladesz wspomniany. Także, to, to, to, to Kambodża, to są takie rynki malutkie. E, natomiast Indie jako fabryka świata e, na, nowego tysiąclecia, no to jest projekt taki obiecujący, bo to jest odpowiedniej głębokości ludnościowo, technologicznie i infrastrukturalnie równoprawny, równorzędny kandydat i konkurent Chin. I nadaje się znakomicie do tej roli, bo Indusi wszystko wyprodukują to samo, co Chińczycy, dwa razy taniej. No, to mamy tak jakby zapisy nowej wojny handlowej. Z tym, że to jest znowu scenariusz ubiegłej już epoki. Wchodzimy w zupełnie nowy czas. Z rewolucji przemysłowej nowej generacji, gdzie koszty produkcji jednostkowej, tej masowej, coraz bardziej tracą na znaczeniu. Czyli te przewagi masowej produkcji w milionach, miliardach egzemplarzy są coraz mniej istotne w zróżnicowanych łańcuchach dostaw Coraz większe znaczenie ma regionalizacja, ma produkcja przy użyciu różnych wyrafinowanych narzędzi na miejscu, no i tych sztucznych inteligencji, wytwórczości małej skali, gdzie można dzięki projektowi przesłanemu przez internet zrobić małą wytwórczość, nie, nie ogromnej, ale średniej skali, Niewielkimi nakładami inwestycyjnymi, dzięki użyciu tych wszechstronnych robotów i innych tam technik typu dróg 3D i tym podobnych. To są wszystko znamiona jakby nowego wymiaru przemysłowego, gdzie masowa produkcja, dotychczas obowiązująca jako główna przewaga w. w, w epoce globalizacji traci na znaczeniu, bo mają, coraz nabierają znaczenia inne aspekty techniczne, technologiczne, głównie robotyka, sztuczna inteligencja, dzięki którym produkcja może się odbywać właściwie wszędzie. No, przy zachowaniu tych oczywiście minimalnych wymogów infrastruktury. No i tu dochodzimy do, do, do istoty tej sprawy, że obserwujemy wielowymiarowe zabawy przyspieszającego wyścigu militarno-technologicznego. Chiny wiedzą doskonale, że ich przewaga zbudowana przez ostatnie 30 lat zaczyna się kruszyć, bo wyścig wchodzi w nowy etap, gdzie ich te naturalne z, z, Podstawy rozwoju tracą na znaczeniu, czyli ogromny rynek wewnętrzny, miliarda konsumentów i, i tanich robotników i tak dalej, no to i tych tanich robotników są miliardy także gdzie indziej. A technologia, no to owszem, fabrykę się buduje kilka lat, ale dzisiaj coraz bardziej uzyskują na znaczeniu procesy technologiczne mniejszej skali. No właśnie, że uruchamia się produkcję w innych wymiarach. Inne rzeczy są ważne. Już te fabryki produkujące miliardy sztuk nie nadają, a na pewno jutro nie będą nadawały tonu i nie będą dyktowały rozwoju i poziomu technicznego i cywilizacyjnego na świecie. No bo wszyscy będą mogli robić to samo, kupią sobie parę robotów, stworzą linię produkcyjną, będą robili dokładnie to samo, po tych samych kosztach, więc ta przewaga chińska też traci jakby na znaczeniu, ten ich przemysł, który tak szybko zbudowali, też zobaczył granice swojego rozwoju. Chińczycy chcą wykorzystać ten swój impet i zbudować swoje imperium chińskie na kontynencie azjatyckim. No ale na drodze tego ambitnego planu stoją inne czynniki naturalne, naturalne ograniczenia, no i procesy też polityczne, bo wszyscy w okolicy, w szeroko pojętej Azji, to widzą te ambicje i przyglądają się im ostrożnie, a często z lękiem, bo przecież dominacja chińska zwłaszcza komunistycznej partii chińskiej, że wszyscy muszą wykonywać jej rozkazy, no to nie jest bajka, którą cała Azja chce wykonywać jako taki wasal chiński i będą maszerować tak jak wszyscy Chińczycy w jedną stronę. No to im się bardzo nie podoba. A zwłaszcza nie podoba się to w Indiach, które są starą już demokracją, z, z, z głębokimi korzeniami, z tymi bolesnymi wspomnieniami kolonializmu, no i niestety równorzędną, niestety podkreślam, równorzędną cywilizacją, która ma kilka tysięcy lat, no i nie musi, i nie może się wstydzić rywalizacji chińskiej, bo nie są w niczym gorsi. No to mamy piękną, piękną historię, piękny dramat, można powiedzieć, zderzenia dwóch kultur, dwóch cywilizacji, dwóch poglądów na świat demokratycznych Indii no i komunistycznych, dyktatorskich, centralistycznych Chin. Oczywiście nie wiadomo, który model zwycięży, no ale wiadomo, któremu my jesteśmy cywilizacyjnie i pojęciowo bliżsi, i któremu będziemy tutaj kibicować. No tutaj dużo powiedzieliśmy, dużo powiedzieliśmy o o tym jacy źli, jak, jaka zła jest władza z Pekinu. Ale no, nie oszukujmy się, że Indie to aniołek chodzący w Aureoli też, bo y, no tutaj w tym momencie rząd y, rząd niestety również ma parę rzeczy za uszami. No, przede wszystkim za, po, pojawiają się porównania teraz w kontekście właśnie Narendry Modiego w y, porównania wobec Wobec właśnie premiera Neru, który, za którego to czasów miały miejsce te konflikty, o których wspomniałem wcześniej, czyli na przykład tutaj wcześniejszej wojnie chińsko-indyjskiej czy, czy zdobywaniu portugalskich, portugalskich kolonii. To jest jedna rzecz. Następnie ten pivot Indii na, na, Rosję pod względem, pod względem, pod względem, sprzętu militarnego. No to może być bardzo ciekawe, ponieważ no Indie tutaj przez długi czas były, no Stany Zjednoczone na tyle, na ile hegemon może starały się łasić w stronę Indii, a Indie niczym ta, yy, niczym ta dziewoja, która wybiera sobie z, pośród wielu kandydatów, yy, nie dawała jednoznacznej odpowiedzi, aż Chiny i Indie, ben, Indie, przepraszam, będą chciały po prostu rozgrywać najdłużej, jak to jest możliwe, swoją własną kartę. Dodatkowo, no, tutaj rząd pana premiera Modiego. Chociażby w zeszłym roku, 5 sierpnia, jednostronnie dokonał abolicji Konstytucyjnie zagwarantowanego półautonomicznego statusu północne, północnych dystryktów, czyli Jammu i Kaszmiru, czyli tych obszarów, które są właśnie dyskusyjnymi pomiędzy, w konflikcie pomiędzy Indiami, Pakistanem, a Chinami. No, stworzono tak naprawdę federalnie administrowane terytoria, zamiast ich można powiedzieć, że administracyjnie włączono, włączono je, Włączono je do administracji indyjskiej. Oczywiście de jure, a de facto, to, to dwie zupełnie inne rzeczy, tak? bo na mapie Indie sobie mogą rysować co chcą, a tam, gdzieś, tam gdzie okopany jest, czy stoją bunkry pakistańskie, pakistańskich żołnierzy, to, to już jest inna sprawa. tak? Um. Co następnie? No nie należy zapomnieć o publikacji przez New Delhi Map. Zazwyczaj właśnie publikacja nowych map przez jedno z mocarstw, w szczególności jeśli chodzi o terytoria sporne, no to jest takim punktem zapalnym. No Indie tutaj wybitnie opublikowały w listopadzie zeszłego roku oficjalne nowe mapy, które włączały m.in. Aksai Chin do, do obszarów do obszarów Indii. Obydwie strony tutaj. No, o Chińczykach wspomniałem, że, bu, że, budu, że, budują, że budują tutaj drogi, p, które, mają, które mają prowadzić m.in. przez Aksai Chin. Ale, yy... Chi, ale New Delhi również, również buduje drogi, ich program y, infrastrukturalny w tym obszarze w tych obszarach, powiedzmy przy obszarach spornych, no co prawda wystartował później niż chiński, ale nadrabia, nadrabia y, mo, mocą i skalą, tak? No, jeżeli popatrzeć na mapy, no to, te, no, to w tym momencie coś, coś takiego y, budowa tych szlaków infra, ty, infrastrukturalnych, no to będzie zdecydowanie sprzyjać strategicznie Hindusom. Natomiast na gruncie wewnętrznym no nie zapominajmy również o tym, co, co, co, co robi właśnie co robi pa, pan premier Narenda Modi. Przez kilka ostatnich lat Mieliśmy do czynienia z tak jakby ociepleniem stosunków z Chinami. No nie można mówić o braterskiej przyjaźni, ale chociażby w 2016 roku w Goa na zjeździe BRICS krajów O prezydent Xi i pan premier Narenda się spotkali razem, wymienili uścisk dłoni, porozmawiali na kilka tematów. No przez pewien czas wydawało się, że tutaj, że tutaj wszystko, wszystko gra, wszystko jest w porządku. Natomiast w Indiach jeszcze od momentu, kiedy jego partia BJP jest, władzy, jest u władzy, no to mamy do czynienia. Hmm, można powiedzieć, że z zawieszaniem w pewien sposób wolności cywilnej. Oczywiście nie ma co porównywać Indii, tak, Indii do, do tego, co się dzieje w Chinach, tak, ale no, jesteśmy przyzwyczajeni, jesteśmy przyzwyczajeni do, do Indii jako do mówienia o Indiach jako największej demokracji światowej, no największej pod względem ludności, tak? To jest ponad miliard ludzi, 1,2 miliarda ludzi i tendencja wybitnie wzrostowa. Tymczasem no, porównania mówią, że pan Narendra Modi robi zawieszenia właśnie wolności obywatelskiej, porównywalne do tych, które robiła pani Gandhi, pani premier Gandhi w. W 1975-77 roku mamy do czynienia ze wzrostem nacjonalizmu i ruchów i nurtów nacjonalistycznych w Indiach, co oczywiście przekłada się również na te obszary sporne oraz na, oraz na, na ewentualne wewnętrzne konflikty pomiędzy, pomiędzy dwiema wielkimi religiami zamieszkującymi Indie, czyli muzułmaninami i Hindusami oraz ich wszystkimi odłamami. Dodatkowo Indie no, mają w tym momencie problemy z natury fiskalnej. No, po pierwsze, od kilku lat mamy do czynienia z narastającym, ale to rosnącym lawinowo po prostu yy, długiem krajowym. Po drugie, no, partia rządząca w pewien sposób w 2016 roku skompromitowała się przez ich program demonetyzacji. De de de de de no, był program wycofujący z obiegu y banknoty o dużych, o dużych, o dużych, y o dużych nominałach. Jeśli dobrze kojarzę, to były 100 rupii i powyżej, tak. Nie, przepraszam, 500 i 1000 rupi. Kwestia była taka, że działo się to, powiedzmy, gwałtownie. Ludzie nie mieli na przykład, czasu wymienić tych pieniędzy. Oficjalnie było to uderzone w działalność szarej strefy i przestępczej strefy. Natomiast no, był to tak naprawdę też jeden z takich, nazwijmy to programów finansowego, finansowego sprawdzenia, tak? ponieważ... Tak się składa, że Indie pod wieloma względami są dla międzynarodowej finansjery takim poletkiem do sprawdzenia, do sprawdzenia jak zachowają się ludzie, czy w jaki sposób zadziałają różnego rodzaju mechanizmy. No Indie, Jeszcze jeden przykład podam, takiej powiedzmy nowej, ekonomii, zarządzania gospodarką. Indie są sławne, zawsze były sławne, tak naprawdę z wielkiej roli kulturowej złota, tak? w zależności od szacunków, no powiedzmy jeszcze przed paru laty, no to można by powiedzieć, że tak co siódma, co szósta, nawet w pewnych momentach co piąta, czwarta uncja złota wyprodukowana w świecie trafiała do Indii. Tymczasem w tym momencie mm, polityka, polityka fiskalna indyjska powoduje, że yy, o, import, import złota, ponieważ Indie tak naprawdę nie wytwarzają złota praktycznie samodzielnie. Import złota leciał na łeb na szyję, następnie został pogłębiony przez koronawirusa. Z powodu koronawirusa ludzie, yy, dla, y, u których złoto jest, powiedzmy, no, jest elementem, elementem kultury, historii, dziedzictwa narodowego. I przenoszenia wartości dopiero w takiej kolejności. Ludzie są zmuszeni w tym momencie sprzedawać złoto po to, czy zastawiać złoto po to, żeby uzyskać, uzyskać pieniądze, aby tak naprawdę przeżyć. Dodatkowo mowa tutaj o nowych podatkach, o nowych systemach, systemach znakowania biżuterii, o nowych, o, nowych, o nowych standardach rozliczania się z fiskusem, oficjalnie ma to uderzyć w szarą strefę, nieoficjalnie, nie ukrywajmy, że sztaby złota, no to jednak trzeba, mieć, trzeba zarabiać troszeczkę, żeby, żeby kupić sobie legalnie, tak? oficjalnie daje to rządowi, daje to krajowi bardzo ładną ekspozycję na to, kto ile złota trzyma. Ponieważ trzeba po prostu, w Indiach trzeba po prostu przy odpowiednich dochodach zadeklarować, ile tego złota się posiada, trzymać paragony jego zakupu, etc. etc. Do czego zmierzam? Szacunkowo w Indiach mówimy o 20-25 tysiącach Ton złota, które jest w posiadaniu, nazwijmy to brzydko, ludności cywilnej, z czego większość znajduje się na. Mowa tutaj, większość tego złota jest w obszarach wiejskich. 20-25 tysięcy ton to jest, proszę Państwa. Licząc, licząc najbardziej optymistycznie tutaj, to jest trzy razy więcej niż amerykański bank rezerwy federalnej posiada złota oficja, według oficjalnych statystyk w swoich skarbcach. Ewentualna rekwizycja, chociażby części tego, mogłaby spowodować różnego rodzaju problemy cenowe, na rynkach gospodarczych, nie tylko na, nie tylko na złocie. Więc potencjalnie, potencjalnie jest, to, jest to w pewien sposób zagrożenie. Jest to, jest to zagrożenie dla zwykłego człowieka. Więc w Indiach, no, oczywiście no, Indie porównując do Chin, no, to są, nadal są aniołkiem pokoju. Natomiast no, również mają tutaj swoje brudne sztuczki i brudne triki. Podejrzewam, że podejrzewam, że, w tej, że wkrótce w przeciągu najbliższych parunastu miesięcy czy lat no, nie, nie usłyszymy o Indiach jeszcze raz na pierwszych stronach gazet i to nie tylko w kontekście właśnie tutaj sporu granicznego z Chinami ale chociażby ze względu na kaszmir. No, miejsc spornych jest więcej. Kaszmir, koszmar <głos> i inne punkty sporne. Nie brak ich na mapie. Ja na to patrzę głównie pod kątem, dlaczego teraz to zostało odpalone. No bo powodów do bójki zawsze się znajdzie, prawda? I pytanie, dlaczego teraz akurat... Ten temat jest ważny. Taki moment chyba nastąpił, że wbrew optymistycznym zapewnieniom, że wszystko idzie w dobrą stronę, no to z powodów do bójki jakby przybywa, zamiast ich ubywać. I to, to, to mnie niepokoi i to stanowi przejaw jakiegoś, jakiegoś większego, głębszego problemu. Bo gdyby tego głębszego problemu nie było, no to te koszmary, koszmiry i inne tam rzeczy by znikły, zostały schowane jak do tej pory gdzieś za firanką i nie byłoby ich widać. No a teraz akurat wychodzą. No to znaczy, że jest jakieś ciśnienie, które zmusza do aktywizacji pola wewnętrznego i każdy e, koszaruje swoich obywateli i żołnierzy w swoim obozie i mówi, słuchajcie, jesteśmy zagrożeni, a wróg jest tam, po drugiej stronie. No. To jest istota sprawy. A nie, że w koszmarze, w Kaszmirze gdzieś tam się gotuje, bo tam się zawsze gotowało. Okay. Tak jak na to patrzę z daleka, że wzrasta temperatura i ciśnienie, to znaczy, no, że są jakieś inne powody tej eskalacji. Skuszające do koszarowania własnych zwolenników, obywateli, sojuszników w swoim obozie, dzielenia świata na naszych i waszych. Nasi są tu, a oni, wróg jest tam. Widzicie, jak nas wszystko potraktował? No właśnie. I to jest nieprzyjemne, niepokojące i niebezpieczne. Zwłaszcza, jeżeli te objawy i działania zaczynają się seryjnie przejawiać, tak? I objawiać na ekranach. A tu, a tam, a to znowu coś nowego. I co chwilę coś się dzieje. Aha! wzrasta ciśnienie. Mm. Tyle to znaczy. No bo, że się nie lubią, no to wiemy, mają te animozje od tysięcy lat na tych granicach. To nie jest nic nowego. Jak się chce znaleźć przyczynę i powód do bójki, to zawsze się znajdzie <grybuj> jakaś wymówka. No bo krzywo się na mnie spojrzał. <grybuj> mm. No i chyba to właśnie obserwujemy. I to, to, to nie jest pozytywne, optymistyczne, to mnie nie cieszy, ale niestety jest tak jakby logiczne, bo to jest tak jak w meczu piłkarskim, jakby trener powiedział, ten, ten główny arbiter, że słuchajcie, skracamy boisko. Do tej pory było tyle metrów, teraz co jedną trzecią krótsze. Gramy na krótszym boisku, bo tamto to było, wiecie, no nie demokratyczne. to była mowa nienawiści, bo ci o krótszych nogach nie mogli dobiec, to teraz mamy krótsze. No i zaczynają się bójki, niepokoje i dyskusje o tę zmianę przepisów. No słuchajcie, no to, to za krótko było, ja strzeliłem, no Aldo, no że spalone. No nieładnie, nieładnie no, no, strajk jest, no będziemy się bić to jest nasz honor, nasza drużyna wygrała no i tak od kro krok po kroku idziemy w tę stronę większej rozgrywki mhm. Mówię, powód się zawsze znajdzie kłopot jest tam kiedy ta eskalacja idzie krok po kroku e, w zamierzonym kierunku i to wygląda mi na to ja oczywiście chciałbym się tu mylić, ale wygląda mi na to, że prezydent Xi, ten dyktator ostatnio obwołany w konstytucji chińskiej jako taki kontynuator złotych myśli Mao Zedonga. Dożywotni dyktator chiński, który może zrobić wszystko. On chyba ma krótsze boisko. Nie wiem, czy to jemu zmienili, czy, czy to sytuacja światowa mu skróciła to boisko. On czuje przymus eskalacji chyba ze względów wewnętrznych, bo mu tam różni, tam zaczynają się burzyć, że to wzrost gospodarczy spadł do zera, a właściwie jest recesja i te miliony, dziesiątki, setki milionów robotników rolnych już nie chcą ich tak przyjmować w Szanghaju i mówią, że zostańcie w domu, bo, bo tu jest bezrobocie, nie chcemy przyjmować nowych, zostańcie tutaj. Mamy subsydia dla gospodarstw rolnych i tak dalej. To mi tak wygląda na to, że on czuje oddech na plecach tych młodych kadr, któremu się buntują to są te młode różne to są ci ortodoksi, dawni stalinowscy i są ci z młodego pokolenia postępowi, którzy chcieliby troszeczkę demokracji zobaczyć i tego ożywienia i tej wolności e, i, e, i e, chyba on widzi tutaj drogę wyjścia z tego dużej, dużego konfliktu i konfrontacji światowej w antagonizacji i no, militaryzacji własnego społeczeństwa, bo to jest takie rozwiązanie uniwersalne, jak mamy kłopot z utrzymaniem władzy, to pokazujemy, o! Tam jest wróg. Po drugiej stronie granicy atakują nas. Musimy się zjednoczyć. No i wszyscy, miliard, półtora miliarda Chińczyków staje jak jeden mąż wokół przewodniczącego Pi, żeby bronić naszej chińskiej suwerenności i naszej chińskiej drogi ku przyszłości. Prawda? No tak to się odbywa. Przecież to nie jestem pierwszy, który to zauważył. To działa uniwersalnie, tylko w Chinach, ale tak samo działa w Niemczech w Unii Europejskiej, w Polsce przedwojennej e, no i we wszystkich innych krajach świata. Jak jest niebezpieczeństwo władzy wewnętrznej, i jej stabilności, to szukamy wroga zewnętrznego, który jest winien wszystkiego. Wszystkiego zła na tym świecie. Bo oni spowolkowali nam recesję, wprowadzili cła odwetowe, zatrzymali handel, a już najgorszy jest Donald Trump. <śmiech> No dobrze, godzina nam minęła, w momencie gdy to mówię około jest godzina 16. E, proszę Państwa, my oczywiście nie wchodzimy tutaj w detale aż tak bardzo jak można by, tak? Nie będziemy Państwa nazywać dokładnie numeracją dróg, nie będziemy wymieniać przez jakie wioski, miasteczka czy osady przechodzą te drogi. E, nie będziemy Państwa męczyć detalami, że na przykład przesmyk na granicy indyjsko-bengalskiej jest około 40 km. A ile, a ile powiedzmy czołgów tutaj w jednej bazie a w drugiej bazie według zdjęć satelitarnych posiada, posiada jedna i druga strona nie będziemy co do, dokładnie co do godziny czy co do minuty pokazywać w jaki sposób ten konflikt się przedstawiał ponieważ yy, są to małe ruchy to są małe ruchy, które tak naprawdę z perspektywy małego człowieka i pojedynczego człowieka oczywiście, który tam jest może, może mieć znaczenie yy, Natomiast trzeba tutaj mieć pewną, jakby to powiedzieć, perspektywę, troszeczkę większą, perspektywę globalną, która umożliwi nam po prostu połączenie kilkunastu kropek, spojrzenie szerzej na to, co nas otacza i w jakim kontekście ten konflikt właśnie akurat w tym momencie wybuch, czyli właściwie to, co powiedział Zorro, tak? Dlaczego wybuch? Co się do niego przyczyniło? i co za nim stoi. Jeżeli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej, to oczywiście jak najbardziej zapraszamy serdecznie na obydwie strony tutaj, od obydwu autorów. Zorro pisze na zoroblogspot.com i można u niego... Czytać, to jest dla jego subskrybentów cotygodniowe raporty geopolityczne, ekonomiczne i polityczne pod tytułem summa summarum. Ja natomiast ze swojej strony chciałbym Państwa serdecznie zachęcić do wizyty na Bogaty Men. I tutaj z datą 6 maja, jeżeli zainteresowałem Państwa chociaż troszeczkę tym ledwie zarysowanym wątkiem o indyjskim złocie, no to zapraszam serdecznie do analizy swojego autorstwa z 6 maja. Złoto jako aktywo centralne to jest jedna z kilku analiz powiedzmy, surowców, które, które popełniałem w ciągu ostatnich kilku lat. Mamy coś do dodania? No, z, możemy ogłosić, tak powiem, capstrzyk i odejść na zasłużony odpoczynek dzisiaj. Tak jest. Cele zostały zrealizowane, wrogowie pokonani. Dziękujemy serdecznie i do usłyszenia. Dobranoc. No i co, panie dyrektorze?